Biały można powiedzieć? Tak. A czarny nie? Czarny można powiedzieć, ale nie można. M, możesz mi nazwać białasem, a ja cię nie mogę nazwać ...ny. A kto to jest ten niger? To taki ziom co lubi wolić wódę. A kto to jest ten niger? To taki ziom co woli z wiadra grudę! Ej, a kto to jest ten niger? To taki luj, to lubi mieć w czubie A kto to jest ten niger? Nie wiesz, to chodź się nas.